Ja jestem Krzyszman i zapraszam na drugi odcinek Gaskini głupoty. Tak, już drugi odcinek jest po potem mamy, a właściwie tu pierwszy mamy odcinek, bo tamten to był startowy, ale ja mam takie, takie, takie mam, że tak powiem datowanie, że zaczynamy pierwszym odcinkiem i nieważne, że jest to odcinek początkowy, jest to po prostu pierwszy odcinek. A dzisiaj mamy taki pierwszy prawdziwy odcinek, ale według nowego datowania to jest drugi odcinek, więc mamy drugi odcinek. I tutaj pewnie tak się zgubiliście, że połowa y, słuchaczy nacisnęła przycisk. Stop! Y, ustawiła sobie na opis GG. Y, jaskinia co ocenia, tego debila, czy coś takiego. Ale jeśli Ty wytrwałeś, to możesz sobie słuchać dalej. Wiadomość pierwsza: naprawił nam się RSS! Brawo! Tak! Szkoda, że nie mam takich efektów, muszę sam ręką sobie wyklaskiwać. Naprawił nam się RSS, bo jeśli wiesz, pewnie nie wiesz, RSS, RSS był zepsuty, a teraz RSS-a sobie zrobiłem na feedburnerze. tak? Jest lepszy. I wszędzie są linki do tego feedburnerowego. ale jest też na stronie coś takiego jak subskrybuj... Przepraszam... RSS. Subskrybuj RSS. Ja bym was prosił, żebyście tego nie klikali, bo to wam przekieruje do... Yy, FSS-u, który się sam wytwarza, ale feedburner jest lepszy, FeedBurner, FeedBurner jest lepszy, więc proszę yy, subskrybować za pomocą feedburnera. Tak, teraz drugi news, zakupiłem sobie MP3, odtwarzasz MP3. Yy, nie jest to jakiś taki super, hiper wypas, to jest zwykły MP3, tylko ma funkcję odtwarzania muzyki, nie ma żadnego dyktafonu ani barierów. Nawet nie ma on wyświetlacza. Jest to zwykły, zwykły MP3, tak zwany clips. No wiecie, coś w stylu iPod Shuffle. Tylko, że to nie jest iPod Shuffle. Bo tak, czym się różnia taka MP3 od iPoda Shuffle? A nawet nie wiem, nie interesuje się tym. Jakbyście wiedzieli, możecie mi wysłać. Przynajmniej będę wiedział. Dobrze, drugi news to jest taki, że e, tym razem nagrywam ciągle. Bo wcześniej, jeśli nam się podkład skończył, no to miał sobie starannie wyłączał mikrofon, po czym znowu dodawał podkład i znowu się włączał w dyskusję. Nie, nie, nie, tak nie będzie. Cóż, nie będę w głośnikach słyszał sobie pod, może podkładu, no ale przynajmniej będzie ciągłość jakaś taka fajna. No, to ja się może napiję teraz wody. Tak? O, teraz mikrofon mi jakoś cicho działa Więc będę chyba musiał użyć funkcji normalizuj No niestety Niestety trzeba będzie znormalizować I oczywiście odszumić, bo nie jest to jakiś super, hiper mikrofon Odszumiać zawsze trzeba O właśnie, dzisiaj kiedy słuchałem y, słuchawek do tego w Saturnie w sklepie, y, gdzie, kiedy słuchałem y, słuchawek do mojej MP3 kinowej Zobaczyłem stoisko z mikrofonami, ale takimi fajnymi takimi mikrofonami z takiego typu, jak ma powiedzmy Martin, czy coś takiego, ja myślę, o cholera jasna. Bo ja kupiłem mikrofon, no nie taki super, hiper. Wstawię, o, wstawię Wam zdjęcie dzisiaj do mojego mikrofonu. Mojego mikrofonu. I może mojej MP3, I tak, dwa zdjęcia będą dołączone. Dobrze, cztery minuty wstępu głupiego, a ja nawet nie podałem tematu. Dzisiejszy temat to będzie te pierwsze przygotowania do szkoły. Pierwsze dni szkoły i takie tam. No, więc może na dobry początek yy, tego całego podcastu yy, posłuchajmy jakiegoś promasika. No, kończcie flaszkę i do domu. Świat powiedzmy! Zachlałeś? Chodź na odwyk. www.odwyk.com O Bogu po ludzku. Wasze zdrowie. Dobra. Nie ukrywajmy, ja tego promosika puściłem tylko dlatego, żebym mógł sobie puścić jakiś podkład, żebym miał go w słuchaweczkach. No niestety, ale przynajmniej kom na tym zyskał troszeczkę. Dobrze. Więc może zacznijmy temat do szkoły. Zaczyna się szkoła i te pierwsze tydzień, pierwsze no dwa tygodnie września takie są, że się nie, ogólnie... No tylko lekcje organizacyjne i takie do dupy to jest, bo lekcji organizacyjnych nie, nie lubię. No rozumiem, że tam z regulaminem się trzeba zapoznać, co się pośmieniało. No ale to tak chodzisz do szkoły tylko po to, żeby sobie poleżeć no Znaczy, no, poleżeć, ale tak, wiecie co, Inna... Inne... inaczej jest leżenie na lekcjach, jeśli się czegoś uczy, a inaczej jest leżenie na lekcjach, jeśli nic się nie robi. No, właśnie, I nie wiem jak wam, ale mi to stanowi problem, ja sobie osobiście bardziej wolę poleżeć na polskim, jeżeli się uczymy czegoś, niż sobie poleżeć na polskim, jeżeli tylko czytamy regulamin. A nawet nie wiem, bo w tym roku nawet zapisałem ten cały regulamin. Nie wiem, nie wiem czemu. Ale są też takie debilizmy typu wybierzmy przewodniczącego naszej szkoły, naszej klasy. Szkoły to się chyba wybiera na koniec roku. I zainicjowałem akcję, głosuj na Pudziana. Tak dla jaj. I otóż, gdyby, były takie, gdyby Pani to uznała, to u nas, Mariusz Pudzianowski byłby skarbnikiem klasy. No. Tak. No, więc Janusz, Janusz Boże, Mariusz Pudzianowski byłby skarbnikiem naszej klasy. A przewodniczącym byłby taki Kuba. Kuba, który nie chciałby być, nie chciałby być przewodniczącym i nie był niestety. Nie był. I to, to, się, to głosowanie odbyło się na takiej zasadzie, że po prostu się pisze na karteczce kto by chciał być. To jest zasada głupia, bo powinno być tak, że zgłaszają się kandydaci kto chce być, no i na nich się głosuje. Tak, tak powinno być, no bo tak każdy głosuje na każdego, bo każdy by, każdy by wybrał swojego kolegę. Oczywiście tutaj mamy mądrą klasę i tak się nie zdarzało, ale w podstawówce, no już, jeszcze było także kandydat, no i zawsze ja się zgłaszałem, nie wiem czemu, bo tak fajnie by było, bo tak fajnie by było, wtedy się jeszcze tak nieco polityką interesowałem, więc... może, no więc takie przygotowanie do zawodu, powiedzmy. Chciałem być politykiem w tym okresie, nie wiem skąd mi się to wzięło, ale chciałem być... No i tak, w czwartej klasie byłem przewodniczącym klasy. Z tym, że wszyscy, wszyscy moi konkurenci byli, e, jeśli wybierzecie mnie, będzie więcej wycieczek, będzie więcej mieć do kina, będą też, co będzie, będzie, będzie mniej zadania domowego, czy coś takiego. Nie, to było raczej na przewodniczącego, e, tą, szkołą. Tak. Takie były ten, ale o przewodniczący, do przewodniczącego szkoły zaraz dojdziemy. Tak, yy, więc było coś takiego, no nie wiem, będzie wam fajnie, jak mnie wybierzecie czy, i takie tam. A ja powiedziałem, jakiś głupi żart wszyscy się śmiali z tego. Więc oni tym, że oni są odpowiedzialni, zachęcali, a ja tym, że ja jestem fajny. No i oczywiście w czwartej klasie wygrałem. Oczywiście do tej funkcji się w ogóle nie nadawałem i o czym się wszyscy przekonali już w piątej klasie niestety objąłem tylko funkcję wiceprzewodniczącego klasy no niestety w piątej klasie byłem wiceprzewodniczącym jeszcze mnie to cieszyło ale już wtedy odchodziłem i w piątej klasie postanowiłem sobie że zostanę przewodniczącym szkoły uf, uf. i wszyscy tam Wszyscy, o, wtedy byli wszyscy tak. Bierz mnie! Będę! Ze mną będzie więcej wycieczek, mniej zadania domowego! Oraz będzie fajnie! Nie. A ja i oni tak przez cały miesiąc, to chyba był miesiąc się tak wybierało. I oni wtedy, no oni wtedy się promowali. A ja się obudziłem na dzień wyborów z hasłem głupim Głosuj na krzesia on da ci wielkiego misia. Jakoś tak. Z takim debilizmem się wyłoniłem z wszystkich. No i już! Wszyscy na mnie głosowali, że jaki to ja jestem zajebisty, jaki to ja nie jestem fajny. No i tak. I tak się objawiłem. I wiecie, które miejsce zająłem? Zaj byłem wiceprzewodniczącym szkoły. A do tego się nie wiem, czy tak nie nadawałem, bo moje zajęcie ograniczało się do całą baczność, Pocznij. coś tam, coś tam. I to nie zawsze, i to nie zawsze tylko jak przewodnicząca była pora. I tutaj się chyba mój temat yy, skończył. Do rozmowy. Więc yy, nową serię Wam teraz zapuszczę. Coś krótki ten temat. ale Nawet nie, bo trochę mi zaszło 4 minut czy 5 gadałem. Może tak źle nie było, nie było tak tragicznie. Ale dobra. Teraz wpuszczę Wam serię kontynuującą. Serię z podcastu wakacyjnego. Jest to seria pod tytułem Na wikipedyjnym szlaku. A zresztą co będę wam mówił. Sami sobie posłuchajcie Na wikipedyjnym szlaku. Pamiętasz z podcastu wakacyjnego twoją ulubioną serię? Tą serię, z której dowiedzieliście się czym jest fut i Cipa. Tak, tak, na wikipedyjnym szlaku powraca. Na wikipedyjnym szlaku tylko teraz, tylko tutaj, to kilka odcinków podcastu Jaskinia Głupoty. Tylko tutaj beń, usłyszysz czym jest oral, gdzie są chuje, co to jest sram, a nawet kupa. Zapraszam. Te chyba improwizowane, początki intra mi nie wychodzą, co? Nie wiem. Dobrze, dzisiaj dowiemy się... Dzisiaj dowiemy się o czymś takim, co to jest oral. Oral. A właściwie... Orał. Dobra, nie oszukujmy się. Orał. Ale... Dobrze. Ale liczy się też jako oral. Więc może wyjaśnię, co to znaczy popularnie oral, jeśli nie wiesz. Oral popularnie, popularnie jest seksem oralnym. Nie będę wam mówił, jeśli nie wiecie, co to jest. Bo pewnie wiecie, co to jest. Pewnie, a nawet na pewno wiecie, co to jest. A jeśli nie wiecie, co to jest, wystarczy sobie wpisać na Wikipedii, tam wam wszystko wyjaśnią. Ale my się zajmijmy Oralem, a właściwie Orałem, ale ja będę używał y, słowa Oral y, Więc Oral to jest miasto w zachodnim Kazachstanie! Na rzekę.. nie, to na rzekę. AHA! Koło rzeki Ural! Ludność tamto! 212 y, tysięcy! Ośrodek administracyjny obwodu zachodniokazachstańskiego Kazachowie stanowią 72% ludności. Oral. Założono w 1584 roku przez y kozaków. Kozacy założyli oral. Jaicki? Jaickscy Kozacy. Założyli oral. I oni nie wiadomo czemu nazwali oral. Jaicksk. Nie. Jaicksk. Jakoś tak. Od 1775 roku nosiło nazwę Uralsk. A wraz z odzyskaniem niepodległości Kazachstan zmienił nazwę na ORAL. To są niepodlegli, bo byli niepodlegli, no to mogli już wszystko zrobić, no to nazwę na to dali ORAL. Coś tam mogli oralizować, czy jakoś tak. ORAL jest ośrodkiem handlowo-usługowym. O, handlują tam. Ciekawe czym? Przemysłowym, przemysł metalowy. Metalowy? Maszynowy, toczniowy, skórzany oraz spożywczy oraz naukowy. W mieście znajduje się podrzeczny i lotniczy dwie szkoły wyższe lic liczne muzea. Ciekawe czego muzea mogą być w Oralu. Siedziba biskupa jest w Oralu Cerkwi Prawosławnej Patriarchu Moskiewskiego. Od 2003 roku działa rzymskokatolicka parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Tak. Matka Boska Nieustającej Pomocy nieustannie pomaga... Jak to się nazywa? Oralczyką? Oralistą? Nie wiem. Powiedział taką fajną miejscowość Oral. Chcielibyście tam mieszkać? Ciekawe, jak to jest mieszkać w Oralu. Dobra, nie ukrywajmy. Dzisiejsze... Na Wikipedyjnym Szlaku było głupie. Ale następne powinny być lepsze. Następnym na Wikipedyjnym Szlaku... Będzie o chujach, a później wam nie powiem o czym. Yy, tak, będzie podzielone na sezony na wikipedyjnym szlaku teraz. Pierwszy sezon, jeden sezon na pięć odcinków. Jak na razie mam yy, jeden sezon i prawie drugi sezon, ale na pewno jak mi się będzie chciało to poszukam. Ale jeśli wy, ty chcesz mi pomóc w realizowaniu na wikipedyjnym szlaku to mi powiedz. Powiedz co masz, Dzie na przykład mi. Powiedział na tym, powiedział mi, że jest coś, przepraszam, że jest coś takiego, jak je, nag, jak nagi kutosz. Nagi kutosz, przepraszam za my, wymowę. No i dzięki Bajdyterowi wiem, że istnieje nagi kutosz. Więc kończę się już z wami. Jeśli coś wiesz, powiedz mi. Jeśli nie wiesz, to też napisz, że ci się to podoba. Dzięki. No to koniec na Wikipedyjnym szaku. Do zobaczenia za nie wiem za dwa odcinki chyba będzie, nie wiem. Dobra, cześć! Ależ głupie było to na wikipedyjnym szlaku. No ten odcinek był głupi, ten się nie udał. Mam nadzieję, że odcinek z chujami będzie lepszy. Dobrze, y, chcę wam powiedzieć tak, że muszę się sprężać, bo się okazało, że dzisiaj o 20.00 mam talent! Tak, pierwszy odcinek mam talent i muszę to jeszcze tam obrobić, ciszyć, tam podgłośnić, ciszyć, nie wiem. Y, a was proszę o komentarze. Tak, jak zwykle was proszę o komentarze, bo komentarze, nie ukrywajmy, są potrzebne podcasterowi, bo go tak na duchu podnoszą. Teraz pytanie dla was. Y jeszcze. Czy można przeładować y swojego... M swoją mp 3 W sensie, że no, że mp 3 nie ma... O cholera, wpadła. mp 3 nie ma żadnej takiej baterii, tylko jest ładowana na USB. Czy jeśli ja ją będę za długo ładował, to ona się może zepsuć? Bo nie wiem. Bo kiedyś miałem taką mp4, jakiejś takiej nieznanej filmy. A zresztą zaraz wam powiem, bo jeszcze ją chyba mam Dobra, jest Miałem mp4 filmy ZigPlay ZigPlay I ja ją ładowałem, tak, trochę I ona się później przestała włączać Nie wiem z tym, że, no, że, że, że, że... Że ona przynajmniej ma wyświetlacz, bo to jest MP4, musi mieć wyświetlacz, ale takie MP3? No to, to, to, to nie zauważysz, bo ono nie ma wyświetlacza. No i nie wiesz, może się trochę zacięła, a może już uznać, że jest zepsuta. A gwarancji na to chyba nie mam. Nie wiem. A może mam. Nie wiem, nie wiem. Więc może się przeładować, czy się nie może przeładować, bo nie wiem. Czy przeładować, to jest chyba złe słowo tutaj. Nie, przeładować to jest chyba złe słowo, jednak. No, przeładować to jest słowo złe. Yy, tak czy inaczej. Tak czy inaczej. Mówiłem chyba w tym odcinku już, że jednak RSS jest. Ale ucierpiały nad, na tym, ucierpiały nad tym ikonki. Bo, na, yy, bo, ani jaskinia głupoty, ani, yy, cena, ani, jak to się nazywało? Ani podcast gitarowy nie mają już swoich ikonek. No niestety, no nie wiem, no. Ikonki są fajne, no ale no nie ma, no nie mam ich niestety. No ale chyba lepsze jest, chyba jednak lepszy jest... Yy, co jest chyba yy, jednak lepsze? Chyba jednak lepszy jest RSS niż ikonki, tak? Mm, ten motyw z tego, z Aidy leci. Ten motyw, ten motyw co się pojawia w tej upgrade'owanej wersji Aidy. Bo ja używam, bo ja używam tej starej wersji Aidy tej oryginalnej. Marcin tam używa tej swojej upgrade'owanej, a nie używa czego chce właściwie. Ta też jest fajna, ta też jest fajna. I co? I Krzyszman już by się powoli z wami żegnał. A tu nie, a tu nie, bo jeszcze muzyczka leci. Muzyczka leci sobie i Krzyszman musi gadać. Później trzeba będzie to jeszcze znormalizować, odszumić. O Boże, o Boże, o Boże. No nie cieszę się, że trzeba będzie znormalizować, nie cieszę się. Swoją drogą, do tego odcinka zabierałem się już kilka razy. Dwa razy mi przeszkodzono. A jeden raz to był wczoraj, ale wczoraj nie miałem ochoty, ale o tym chyba już mówiłem. No to co, słuchajcie polskich podcastów i słuchajcie podcastu Jaskinia Głupoty. Chyba, że jest temat jakiś inny, taki trochę poważniejszy. No to możesz sobie wejść na gitarowy COCC, tam będę mówił o gitarach. Właśnie teraz y, zbieram palce po moim gitarowym graniu, bo trochę się lepsuję od nieopuszczki palców. I mam trochę za długie paznokcie na granie na gitarze, trzeba będzie je obciąć. No, tak. I trzeba będzie się też nauczyć kilku nowych piosenek. Ale o tym bardziej w podcaście gitarowym. Chociaż co, no mogę tutaj gadać. O właśnie, wytłumaczę wam jedną sprawę. Czemu w Jaskini Głupoty jest mój adres do mojego blipa, a w podcaście gitarowym nie? Bo w Jaskini Głupoty to jest takie luźniejsze, trochę bardziej związane ze mną, a podcast gitarowy to takie trochę mniej już związane ze mną. Tak. Aha, właśnie, ogłoszenie. Mam dwa ogłoszenia jeszcze. Pierwsze ogłoszenie tu takie, jeśli chciałbyś użyczyć mi głosu w moim promo, zgłosi się do mnie, napisz, na, napisz, tam jest kontakt na stronie. To nic, że na escape'ie piszę, że jestem niepodłączony, jestem podłączony jak najbardziej. A jak nie, to Ci odpiszę. A druga rzecz, jeśli znasz się trochę na gitarach, jeśli chciałbyś prowadzić podcast gitarowy, to ja Cię bardzo zapraszam, będziesz prowadził podcast gitarowy ze mną. Ale o tym będzie bardziej w podcaście gitarowym. Dlaczego? Bo fajniej by było, jakby to miało dwóch prowadzących i by było co tydzień. A czasami nawet by można było... Yy, można by nawet było... Yy, prowadzić... Yy, prowadzić w dwójkę. Z tym, że, z tym, że niekoniecznie... Niekoniecznie by to musiało być. We wtorki to zależy od drugiego prowadzącego. Myślę, że fajny pomysł. Myślę, że fajny. Dobra, możesz zareklamować. Wchodź na ten podcast mój. I nie wiem, no i komentuj, komentuj, bo komentarze ja bardzo lubię. Dobra, e, dzięki bardzo. Mówił Krzysztof. cześć.